Tutaj Andrew Omak i oto jest pierwsza taśma serii, czteroczęściowej serii, którą nagrywam, zatytułowanej Bóg chce, abyś był zdrowy. I jestem naprawdę podekscytowany, że będę się dzielić z Tobą Słowem Bożym i prawdami, które Bóg mi dał w temacie uzdrowienia. I chcę przyznać po pierwsze, że nie wiem wszystkiego co jest do poznania w dziedzinie uzdrowienia. Ja wzrosłem bardzo w tym obszarze i myślę, że stał się ten obszar dużą moją siłą, bo teraz jest około mija 34 lata od czasu, kiedy choroba zwyciężyła moje ciało. Nie znaczy, że nie miałem żadnego problemu. Miałem takie rzeczy jak grypa, która mnie atakowała. Pamiętam, że pewnego razu robiłem program radiowy i miałem wszystkie symptomy grypy, które we mnie uderzały, to znaczy zatoki zajęte, nos cieknący, miałem bóle, dreszcze, gorączkę, wszystko w ciągu jednak godziny, kiedy się o to modliłem, to te symptomy odeszły. I to były takie rzeczy, z którymi miałem do czynienia. I prawdopodobnie najgorszą chorobą, która mnie uderzyła przez te 34 lata, to wtedy, kiedy pewnego razu wracałem z Anglii i byłem 34 godziny bez snu. Budowałem staw i coś się stało z odprowadzeniem, musiałem tam zejść i usunąć tą wodę. Byłem tak zmęczony i słaby z powodu braku snu i musiałem stać w tej zimnej wodzie przez około 6 godzin pracując nad czymś, co było właściwie głupie, durne. Niemniej jednak miałem nos cieknący z tego i mogłem to przezwyciężyć przy, w ciągu jednego dnia, w ciągu 24 godzin. Ja jednak miałem zatkane uszy, jeszcze zatkane przez parę dni, ale dla zewnętrznego obserwatora to ja nie jestem pewien, żeby oni mogli powiedzieć, że coś mi się stało i to była najgorsza rzecz, która mi się przytrafiła przez te 34 lata. Mogłem przezwyciężyć rzeczy na samym początku, w ciągu tego czasu, o którym mówię, faktycznie zdiagnozował mnie nieuleczalną chorobę, ale w ciągu trzech dni ten sam doktor, który ogłosił, że mam chorobę, tym razem ogłosił, że jestem zdrowy, dlatego że otrzymałem modlitwę i Bóg mnie uzdrowił. I widziałem Boga, który mnie uzdrowił z wielu rzeczy. Spo Powodem, dla którego to mówię, to jest nie, nie wiem wszystkiego, co trzeba wiedzieć o uzdrowieniu, ale myślę, że stało się to moją siłą w moim życiu i to, co oferuję na tej taśmie jako rzeczy, które działają u mnie. I wiem, że nawet mówiąc, że nie rozumiem wszystkiego, co trzeba wiedzieć o uzdrowieniu i nie wiem wszystkiego, to... Będę musiał zmierzyć się z ludźmi, którzy będą mieli o to żal do mnie, dlatego że zacząłem od tego warunku, że nie wiem wszystkiego. I niektórzy ludzie po prostu będą tego używać, aby nawet nie słuchać tego, co tutaj chcę mówić. Ale pozwólcie, że zrobię wstęp taki, że chociaż twierdzę, że nie mam pełnego objawienia i ciągle otrzymuję, ja się tutaj dzieje, dzielę naprawdę małą porcją tego, co Bóg mi pokazał w tym albumie czterotaśmowym jest o wiele więcej, co wiem, ale nie będę w stanie tutaj tego przekazać. Będę odnosił się do innych taśm, które mam i które się uzupełniają z tym. Mam różne inne nauczania, więc zamiast robić jedno wyczerpujące nauczanie w temacie uzdrowienia, ja będę się odnosił do innych rzeczy, a tutaj będzie po prostu fundamentalna Prawda. I nawet jeśli nie wiem wszystkiego i to jest tylko część rzeczy, które Bóg mi pokazał, to chcę powiedzieć to, że o ile ktoś by chciał odrzucić nauczanie i rzeczy, które wierzę, że Bóg mi naprawdę pokazał w tym temacie uzdrowienia, to musisz rozważyć to, że ja chodziłem w Bożym zdrowiu osobiście przez długi czas. I ja miałem różne rzeczy, które mi się przydarzały. Byłem zraniony. Miałem wiele rzeczy, mogłbym to kontynuować. To nie znaczy, że nie miałem choroby, która mnie atakowała. Nie znaczy, że nie miałem problemów, ale ja je przezwyciężyłem i widziałem zdrowie działające w moim fizycznym ciele. I oraz modliłem się z mnóstwem innych ludzi. Widziałem ślepe oczy otwarte, ludzie, którzy częściowo byli ślepi, widziałem ludzi, którzy zupełnie byli ślepi, nawet nie widzieli światła, widziałem ich oczy otwarte, widziałem też uzdrowienia, które nie stały się natychmiastowo, ale widziałem ślepe oczy utwierone, też widziałem ludzi, którzy zupełnie nic słyszeli, nawet nie mieli bębenków, były operacyjnie usunięte, i te bębenki były zniszczone. Bóg odnowił ich słuch. Miałem ludzi, którzy nie mieli strun głosowych, nawet nie mogli mówić. Otrzymali cud uzdrowienia i zaczęli mówić i to w językach. Widziałem tysiące ludzi uzdrowionych z artretyzmu i różnych rodzajów bólu. Widziałem człowieka z e, sztabą metalową i e, mógł tylko stać prosto, a kiedy został uzdrowiony mógł się zgiąć, co fizycznie było niemożliwe. Widziałem ludzi wstających z wózku, widziałem ludzi uzdrowionych z deformacji ciała, e, powykrzywianych dłoni i stopy z artretyzmu. Nie mogła kobieta chodzić normalnie i widziałem ją uzdrowioną. Widziałem też ludzi uzdrowionych y, z martwych zbudzonych. Osobiście widziałem trzech ludzi zbudzonych z martwych. Jednym z nich był mój syn, który był martwy przez pięć godzin. I Bóg przywiódł go ze śmierci. On już był cały czarny. No, jest to długa historia. To, co mówię, to nie mówię tych rzeczy, aby promować samego siebie albo się nadymać ale chcę powiedzieć, że ktokolwiek chciałby powiedzieć, no, ty przyznałeś, że nie rozumiesz wszystkiego o uzdrowieniu i są czasy, że modlisz się o ludzi i nie są uzdrowieni, więc jeżeli ty chciałbyś odrzucić te prawdy, którymi się będę dzielił na tych taśmach z powodu tego, to chcę zrobić wstęp i powiedzieć ci, do czasu, kiedy nie będziesz miał lepszych rezultatów niż ja mam, i nie znajdziesz czegoś, co lepiej funkcjonuje niż u mnie, to chcę powiedzieć Ci, że powinieneś poważnie to rozważyć, z czym się tutaj chcę dzielić. Nie dzielę się tutaj tymi prawdami w sposób arogancki, ale chcę powiedzieć, że to jest obszar życia, który w moim życiu działa. Widziałem tak wielu ludzi uzdrowionych, dziesiątki tysięcy, może setkę tysięcy ludzi uzdrowionych, którym usługiwałem osobiście, rozmawiałem z innymi ludźmi, Widziałem te prawdy działające przez nich. Miałem wielu usługujących, którzy powiedzieli mi, że oni mieli objawienie tych rzeczy, o których tutaj mówię i wiedzieli prawie każdą osobę uzdrowioną, o którą się modlili. Oni wiele, wiele ludzi widzieli też zbudzonych zmartwych i tak dalej. Więc oferuję te rzeczy niejako że wszystko to już wypracowałem, ale wiem, że idę we właściwym kierunku, ponieważ widziałem moc Bożą działającą i myślę, że nie będę w stanie przekonać osoby, która jest uprzedzona do uzdrowienia i nie chcę rozważyć nawet, co Słowo Boże mówi, ale dla każdej osoby, która pragnie poznać naprawdę o Bożym uzdrowieniu, które jest możliwe, dostępne przez Jezusa Chrystusa i przez wiarę w to, co On dokonał, to myślę, że te rzeczy na tej taśmie mogą naprawdę przemienić Twoje życie, a przynajmniej mogą przywieźć się na poziom sukcesu i zwycięstwa w tym obszarze uzdrowienia równym temu, co Bóg dał mnie. I znowu, nie twierdzę, że mam już wszystko, ale oto działa całkiem nieźle u mnie. I nie tylko u mnie, ale też u ludzi, którym usługuniwałem. I wierzę, że naprawdę Tobie to pomoże. Również pozwólcie, że to powiem, że kiedy zaczynam to nauczanie o uzdrowieniu, jest wiele ludzi, którzy mnie krytykują za to, że podkreślam, kładę nacisk na uzdrowienie i mówią, to nie jest takie ważne. Nie musisz być uzdrowiony, aby iść do nieba. I Ty nie powinieneś spędzać żadnego czasu w radiu, w telewizji albo na taśmach, aby podkreślać uzdrowienie, bo to jest drugorzędna sprawa. Ty promujesz i czynisz to większe, niż to jest. I byłem krytykowany przez to. Nawet miałem człowieka, który posłał do mi list i również posłał do stacji radiowej. Oni mi przekazali jego list i on ścigał mnie prawnie, ponieważ myślał, że to jest tak wielki grzech, że ja biorę z tego jakieś pieniądze. Nie można obok tego przejść obojętnie i głoszę coś, głosząc coś takiego jak uzdrowienie. Moja odpowiedź na to jest dwutorowa. Nie będę o tej, na tej, taśmie mu, na tej taśmie będę mówił o tym, że uzdrowienie jest częścią zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i on odkupił nas z tego. Jeżeli on wziął sińce i rany dla naszego uzdrowienia i cierpiał z powodu tego, to nie czyni tego przypadkowym albo nieznaczącym. Jeżeli Jezus pomyślał o tym, aby nabyć moje uzdrowienie, to ja powinienem również pomyśleć o tym wystarczająco wiele, aby otrzymać. Ja rozumiem tą logikę, ja byłem wcześniej w tym miejscu i wiem, że ludzie mówią, że to jest strata czasu, mowa o uzdrowieniu, ale ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Jezus myślał, że to było ważne Ojciec, Bóg Ojciec, Powołał Syna, aby poniósł nasz grzech i nasze choroby i nasze słabości, tak samo jak grzechy. Więc dlatego to honoruje Jego, jeżeli promujemy uzdrowienie. Jezus spędził więcej czasu mówiąc o uzdrowieniu, niż spędzał na czymś, co ludzie uważają za podstawowe. Sprawę nieba i piekła faktycznie Jezus Uznał, że uzdrowienie może być takim dzwonem, który pobudza ludzi uwagę i aby udowodnić, że on może mieć moc na ziemi, aby przebaczyć grzechy. Pozwólcie, że się podzielę jednym przykładem, który to ilustruje. Jest takich przykładów wiele, ale w Marka rozdział drugi, zaczynając od wiersza jednego, zaczyna tutaj mówić. O tym, jak Jezus przyszedł do Kafarnaum. Wielu ludzi usłyszało, że tam jest. Tam były tłumy, zgromadziły się. I to jest ten przypadek, kiedy oni próbowali człowieka, który leżał na noszach i nie mogli przejść przez tłum, więc wspieli się na dach, zdjęli dachówki i faktycznie dokładnie spuścili to łoże tuż przed Jezusa. I tam jest mowa o tym. Marka 2, że kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do tego, który leżał na oszach, Synu, Twoje grzechy są przebaczone Tobie. Ale w wierszu szóstym jest napisane, byli tam uczeni w piśmie, siedzący i myślący w sercach swoich, dlaczego ten człowiek mówi bluźnierstwo. Kto może przebaczyć grzechy, jak tylko Bóg? I natychmiast, kiedy Jezus rozpoznał w swoim duchu, że oni tak myślą, Powiedział im, dlaczego myślicie w swoim sercu o tych sprawach? Czy jest łatwiej powiedzieć leżącemu choremu, twoje grzechy są odpuszczone? Czy powiedzieć, powstań, weź swoje łoże i chodź? Ale wiesz, czy, że faktycznie nie jest możliwe w naturalnym świecie, wiedząc, że Jezus, myśląc, że Jezus nie jest Bogiem, to nie byłoby łatwym, Powstań i weź swoje róże i idź, albo przebaczyć grzechy. Tylko Bóg może przebaczyć grzechy i człowiek w swojej fizyczności nie ma żadnej mocy, aby wyprodukować uzdrowienie. Więc faktycznie obie te rzeczy były trudne do wykonania, niemożliwe do wykonania, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, co jest łatwiej powiedzieć, to faktycznie łatwiej powiedzieć jest, twoje grzechy są odpuszczone, ponieważ nie możesz zobaczyć grzechów, nie możesz zobaczyć, czy grzech został przebaczony, czy sprawa grzechu się rozwiązała, więc faktycznie jest łatwiej powiedzieć, twoje grzechy są przebaczone i jeżeli osoba mówi, nie możesz tego uczynić, to mówisz, odpowiadasz, no udowodnij, że nie mogę. Ja myślę, że Jezus tutaj mówi, że co jest łatwiej powiedzieć? No faktycznie łatwiej powiedzieć jest, twoje grzechy są przebaczone, ponieważ jeżeli powiesz, powstań i chodź, no wtedy ten, który Powstaje i chodzi, to udowadnia, że masz moc albo nie ma tej mocy. Więc mówienie powstań i idź, weź swoje łoże i idź jest faktycznie trudniejsze, ponieważ natychmiast będzie fizyczna ewidencja, że to zadziałało albo nie. Więc sedno sprawy jest takie. Jeżeli możesz uczynić większe dzieło, trudniejsze, to faktycznie możesz uczynić łatwiejsze. Jeżeli możesz skoczyć 4 metry, to możesz podskoczyć pół metra. Jeżeli możesz uczynić coś większego, to z pewnością możesz uczynić coś mniejszego. I to jest sedno, które tutaj Jezus chce podkreślić. Więc chce tutaj pobudzić ludzi do myślenia. I oni tam stoją i nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Jezus mówi rozdział drugi, dziesięć, ale abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc na ziemi przebaczać grzechy, mówi do chorego na łożu, ja ci mówię, wstań, weź swoje łoże i idź swoją drogą do swojego domu i natychmiast on powstał, wziął swoje łoże i wyszedł przed nimi wszystkimi i oni, wszyscy oni byli zdumieni i chwalili Boga i mówili, nigdzie nie widzieliśmy czegoś podobnego. Więc Jezus to czyni bardzo jasnym, że powód, dla którego uzdrowił tego człowieka był, aby ludzie poznali, że również ma moc na ziemi, aby przebaczać grzechy. Jezus użył uzdrowienia jako weryfikacja, że ma moc rozprawić się z rzeczami niewidzialnymi. Jeżeli może się rozprawić z chorobą fizycznego ciała, jeżeli zaspokoić fizyczną, emocjonalną potrzebę, to również mała moc rozprawić się z duchowymi potrzebami ludzi. Jezus użył uzdrowienia jak dzwon, dzwonek, aby pociągnąć ludzi, aby zwrócić ich uwagę, aby przyszli, słuchali i potem powiedzieć im prawdę. Jezus również powiedział w wielu okazjach, przy wielu okazjach, jedna, myślę, była w Jana 5, mówi, ja mam większe świadectwo niż to, które miał Jan Chrzciciel. Większym świadkiem, świadectwem, to są te dzieła, te cuda, które czyni, Więc on powiedział, że cuda były większym świadectwem, kim jest i jego mocy i jego boskości, że on jest tym prawdziwym. Cuda były większym świadectwem tego niż głoszenie Jana Chrzciciela. Dzisiaj usłyszysz wielu ludzi, którzy mówią, nie potrzebujemy cudów, dlatego że mamy Słowo Boże a jednak to nie jest to przesłanie, które Biblia nam ukazuje i nas naucza. W Marka 16, ostatnie instrukcje, które Jezus przekazał swoim uczniom, zanim powrócił do nieba, zanim został pochwycony do nieba, powiedział im, Idź, idźcie, głoszcie Ewangelię i w wierszu 17, Mark 16, 17 te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a jeśli wypiją coś trującego, nie uczyni im szkody. Będą kłaść ręce na chorych, a oni uzdrowieją. I w wierszu 19 jest napisane, po tym jak Jezus to powiedział, został przyjęty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. I oni wyszli i głosili wszędzie i Pan współpracował z nimi i potwierdzał słowo ich znakami i cudami. Innymi słowy, Bóg użył cudów, aby potwierdzić, że to naprawdę On przemawiał przez tych ludzi. I tutaj jest mowa, że On potwierdził prawdziwe głoszenie Słowa Bożego znakami towarzyszącymi. Chcę powiedzieć prawdziwie, że jeśli sługa Ewangelii dzisiaj nie ma cudownej mocy Bożej przepływającej przez Niego, wtedy powinieneś być sceptyczny na temat, czy naprawdę on, to Bóg przez niego przemawia. No, ja mów, nie mówię, że osoba, która nie ma uzdrowień manifestujących się na ich usługach, nie jest od Boga. To nie jest to, co powiedziałem. Ale mówię, że to jest Boży system. Gdzie prawdziwe Słowo Boże jest głoszone, to będą znaki i cuda towarzyszące temu. Żyjemy w dniu i w wieku, gdzie zbawienie zostało skażone i zostało podzielone na części i ludzie głoszą tylko przebaczenie grzechów. A Bóg potwierdza Słowo, które my głosimy, jeżeli wszystko, co głosisz jest duchowe, wieczne, i wartości jak przebaczenie grzechów, to, to to jest wszystko, co będziesz widział, co się będzie działo, że ludzie będą mieli grzechy przebaczone i będą rodzili się na nowo. Ale jeśli będziesz głosić całe dzieło Boże, to Bóg będzie potwierdzał kompletne głoszenie Jego słowa cudami. I to jest norma, to jest sposób, w jaki Bóg to ustanowił. Słowo mówi na ten temat, jak to powinno być. Nie każdy prawdziwy mąż Boży widzi cuda, ale to jest dlatego, że nie głoszą całego dzieła Bożego. Są ludzie, których bardzo szanuję, którzy są wierni temu objawieniu, które mają i oni widzieli przemienione życia, cuda przemiany życia i nie siedzę tutaj i nie chcę powiedzieć, że oni nie są od Boga, nie są Bożymi ludźmi, ale chcę powiedzieć, że nie głoszą całego dzieła Bożego, ponieważ jest Bożą wolą, aby całe dzieło było głoszone i On będzie je potwierdzał cudami, znakami, towarzyszącymi. Oto tutaj jest inne miejsce ze Słowa Bożego, Hebrajczyków 2, wierszu 3. Mowa jest, jak ujdziemy cało, jeżeli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które na początku było głoszone przez Pana, a potem było... Potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli, również Bóg zaświadczył, poświadczył je cudami, znakami, różnymi cudami i darami Ducha Świętego według swojej woli. Więc tu jest mowa o tym, że Bóg potwierdził słowo, które Jezus głosił cudami i również Jego uczniowie, kiedy Jezus został zabrany z tego świata i oni przyjęli Jego służbę, Bóg również potwierdzał ich słowo, które mówili cudami, znakami i darami Ducha Świętego według Jego własnej woli. I tutaj jest myśl, jeżeli Jezus i pierwsi apostołowie, którzy operowali w mocy Bożej, ja wierzę, że większej niż co my dzisiaj widzimy i co się dzieje, z pewnością Jezus operował pełni, w pełni i w pełnej manifestacji mocy Bożej, i myślę, że nikt nie może twierdzić, że dzisiaj są tak dobrzy w tym jak on. Jeżeli oni musieli mieć to przesłanie, które głosili i to przesłanie miało być potwierdzone cudami, znakami, to kim my myślimy, że jesteśmy, że w jakiś sposób mamy nadrzędne, przewyższające namaszczenie i możliwości, że nie potrzebujemy cudów dzisiaj? Jeżeli zatrzymasz się i pomyślisz w ten sposób, to to jest. Takie dosyć aroganckie stwierdzenie. Jeżeli Jezus i wcześniej apostołowie potrzebowali cudów, aby potwierdzić przesłanie, które głosili, to chwała Bogu, my również tego potrzebujemy. I powiem wam, jeżeli ciało Chrystusa by prezentowało faktycznie nie tylko ten fakt, że Bóg chce przebaczyć nasze grzechy, ale że również nas miłuje i chce uzdrowić nasze ciała i chce nas błogosławić finansowo i uwolnić od depresji, zniechęcenia. Jeżeli oni by głosili całe dzieło Boże w ten sposób, to byśmy mieli większy, o wiele większy wpływ na nasz świat w dzisiejszym czasie. Ja myślę, że jedna z rzeczy, która sprawia, że Współczesny Kościół jest nieefektywny i sprawia, że jest jakby nieodpowiedni w oczach wielu ludzi, to jest dlatego, że głoszona jest tylko, że Bóg jest dla wieczności, że, możemy, że sprawy nieba i piekła, że oni nie głoszą, że nas Bóg miłuje teraz, że Bóg chce, aby dać nam dynamiczną dynamiczne, absolutnie zwycięskie życie teraz, nie głoszą uzdrowienia, nie głoszą powodzenia, nie głoszą uwolnienia z demonicznych spraw, więc wielu ludzi, faktycznie większość ludzi, z którymi miałem sprawę, to oni wierzą, że Bóg istnieje. W Stanach Zjednoczonych myślę, że statystyki, które widziałem, to 85% populacji wierzy, że jest Bóg. A jednak jest z grubsza około 10 do 15% populacji, która chodzi do Kościoła regularnie. I trudno by znaleźć jakieś potwierdzenie, gdyby ich aresztowano, że oni są chrześcijanami. Jest olbrzymia przepaść między ludźmi, którzy mówią, że wierzą, że Bóg istnieje, a ludźmi, którzy mają żywą relację z Bogiem. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak wielu ludzi wiedzą, że Bóg istnieje, ale... Nie mogą wytrwać do tego punktu, aby otrzymać taką relację z Bogiem i uczynić go centrum swojego życia. Prawdopodobnie jest wiele, wiele, wiele możliwych odpowiedzi, ale jedną z oczywistych odpowiedzi jest to, że Kościół prezentował relację z Bogiem jako relację dotyczącą nieba i piekła. Niech Twoje grzechy będą przebaczone, abyś nie poszedł do piekła. I oczywiście jest to prawdą, że musisz mieć przebaczone grzechy, aby uniknąć. Piekła, jest niebo, aby zyskać i piekło, aby stracić i wierzę w to wszystko, to większość ludzi jednak żyje w takim piekle, w tym życiu, co zmagają się w rozwodach, w chorobach, różnymi rodzajami strachu na tym świecie i nie widzą, że Pan rozprawia się z tymi obszarami życia myślą, że Bóg jest tylko dla wieczności i oni są krótkowzroczni. Oni powinni myśleć o wieczności, ale e, nie tylko. I, I są tak zupełnie przejęci, aby zmagać się z tymi strasznymi rzeczami, które dzieją się w ich życiu teraz i wiedzą, że Bóg istnieje, ale odkładają aż do dnia śmierci, ponieważ nie widzą odpowiedniości Boga w ich obecnym życiu na co dzień. Ale jeżeli Kościół by reprezentował Boga w ten sposób, że Bóg cię uzdrawia, że Bóg chce, żebyś był zdrowy, że Bóg chce uwolnić cię od zniechęcenia, z desperacji, z depresji, z usiłowania, że możesz, może ci się powodować i nigdy nie będzie w stanie tego powodzenia osiągnąć własnymi siłami. I gdybyśmy próbowali przedstawić Boga, że nie jest tylko Bóg dla przebaczenia grzechów, ale Bóg dotyka wszystkich obszarów życia, to wtedy Bóg byłby odpowiedni dla codziennego życia. Ale jest wiele kościołów w dzisiejszych czasach i w cudzysłowie też używam tego określenia, że kiedy osoba przychodzi chora do nich, to oni pytają się, dlaczego przychodzisz do mnie, idź do doktora. Jeżeli przychodzi osoba i jest biedna, to się pytają, czy byłeś w agencji Rządowej, czy próbowałeś w socjalu. Jeżeli przychodzi osoba zniechęcona ma demoniczne opresje i ma depresję, to się pytają, czy byłeś już u psychiatry, czy przypisano ci jakieś leki, ale to nie jest postawa, którą by Bóg chciał mieć w stosunku do nas. Kościół musi zaspokajać potrzeby ludzi i i wierzę, że to jest jeden podstawowy powód, że ludzie widzą, że Kościół dzisiejszy jest nieodpowiedni dla prowadzenia dzisiejszego życia. Po prostu jest nieodpowiedni. Aż do momentu, kiedy nie jesteś gotowy by umrzeć, to nie widzą potrzeby Boga w swoim życiu. I jest to złe. Myślę, że ci, którzy mają obiekcje na temat podkreślania Doniosłości, uzdrowienia, to ja odnoszę ich do Jezusa. Jezus mówi, że Ojciec niebiański używał cudów, aby pokazać, że Jego Syn na ziemi ma moc przebaczać grzechy, ale również, że Bóg ma na ziemi rozprawić się z grzechami, ale musiało być też udowodnione, że On ma tą moc. Więc ja naśladuję ten dobry precedens. Ale Kościół, który tak głosi, że Bóg nie troszczy się o uzdrowienie ciała i jest wiele ludzi, którzy głoszą też, że Bóg daje ci chorobę, co jest absolutnie nieprawdą i będę czynił wszystko, co tylko możliwe, aby to przekleństwo zdjąć z ciebie podczas tego nauczania ale jeżeli Kościół to prezentuje w ten sposób, to to wysyła straszny, okropny sygnał. Mój ojciec umarł, e, mój ojciec umarł kiedy miałem 12 lat. Był przez pewien czas w śpiączce, zanim umarł i to było ciężkie doświadczenie. Kiedy miałem 11 lat, on był już na krawędzi śmierci i przeszedłem przez to wszystko. I Kościół, w którym wzrastałem, powiedział, że to Bóg. E, położył tą chorobę, na nim, że to była Boża wola, że On umarł. Ja nie zbuntowałem się z powodu tego, ale chcę, mogę wam powiedzieć o wielu ludziach, który, którzy są nie bardzo znani, sławni. Nie będę mówić ich imion, ale naprawdę bardzo sławni ludzie, o których, o których czytałem w narodowych publikacjach, że w jednym czasie oni wierzyli, że jest Bóg, widzieli Go, ale Oto siostra umarła i ci religijni ludzie powiedzieli, że to Bóg to uczynił. I ta osoba odwróciła się przeciwko Bogu i dzisiaj oni są bardzo głośnymi ateistami i oni o tym przykładzie mówią, że jeżeli byśmy chciał powiedzieć, że jest Bóg, to nie zgodzę się, że On ludzi, no ludzi um, uderza chorobą, że to czyni ludzi gorzkimi, odwraca od Boga, jest to zła reprezentacja Boga, niewłaściwy sygnał dla społeczeństwa. I chcę powiedzieć w związku z tym, że zbawienie, tak jak i uzdrowienie, musi być podkreślone i o tym głośno musi być mówione. Nie chcę wywyższyć uzdrowienia ponad przebaczenie grzechów, ale też nie chcę uczynić je o wiele niższym od przebaczenia grzechów. Również. I zdaję sobie sprawę, że jest to braźliwe dla wielu ludzi. Ale to przywodzi mnie do sedna sprawy, który chcę tu przekazać, że uzdrowienie nie jest żadnym dodatkiem. Nie jest takim dodatkowym przywilejem, który się czasami tylko przydarza. Ale jest esencjalnym... E, esen, e, jest główną, głównym skławnikiem tego, za co Jezus umarł. Jezus umarł za nasze grzechy, ale również umarł za uzdrowienie naszego fizycznego ciała. Innym sposobem powiedzenia tego jest, że Jezus nabył uzdrowienie dla nas tak samo jak nabył przebaczenie grzechów. To wszystko jest za, częścią zadośćuczynienia Chrystusa. I wiem, że to nie jest główną, głównym strumieniem ta doktryna i dlatego tak niewielu ludzi, operuje w uzdrowieniu, żyje w uzdrowieniu i usługuje w uzdrowieniu, ponieważ przekonaniem jest, że Bóg mógłby uzdrowić, ale oni nie widzą, że już Bóg nas odkupił ze, ze słabości i choroby. Oni patrzą na to, jak na coś, co Bóg mógłby uczynić, ale nie są do końca pewni, że to jest Bożą wolą. Więc jeżeli jednak ty się przekonasz, że uzdrowienie jest częścią zadośćuczynienia, to rozpoznasz, że Bóg już to nabył i ta moc została wygenerowana, że jest to sprawa zamknięta, dokonana, uczyniona i jest osiągalna dla nas w ten sam sposób, jak przebaczenie naszych grzechów. I znowu, to są, wiem, radykalne stwierdzenia, ale pozwólcie, że pokażę parę rzeczy, które to udowadniają. Greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako zbawienie, zbawić, i różne słowa, które towarzyszą i są odmieniane. To przez setki, setki razy w Nowym Testamencie to słowo jest greckim słowem sozo. I literalnie znaczy, to znaczy e, uwolnić, zbawić, e, figur figuralnie albo dosłownie. Ale gdy patrzymy na przetłumaczenie tego słowa, to staje się zupełnie oczywiste, że Uwolnienie i zbawienie nie dotyczy tylko grzechu, ale również jest, jest zbawieniem od fizycznej dolegliwości. Galacjan 4 mówi, Jezus dał za nasz, dał, oddał się za nasze grzechy, aby uwolnić nas od tego obecnego złego świata. Nie tego świata, który ma przyjść, ale tego obecnego świata złego. To jest bardzo mocne stwierdzenie. I znowu wielu ludzi widzi to, co Jezus sprawił, jako mające wpływ tylko na duchowe i wieczne zbawienie. I dlatego śpiewamy takie pieśni, w których są słowa o, co to będzie za dzień, kiedy dojdziemy do nieba. I oczywiście nie chcę umniejszyć tego, to będzie chwalebne miejsce, ale jest tutaj napisane, że Jezus nas przyszedł zbawić z tego obecnego złego świata, nie tego świata, który ma przyjść jedynie. I to znaczy, że nie tylko zbawił nas z piekła i z grzechów i z przyszłego potępienia, ale Jezus przyszedł, aby nas zbawić z tego fizycznego świata. Jest 38 razy, gdzie to słowo sozo było przetłumaczone jako zbawienie odnosząc się do przebaczenia grzechów. Nie będę poświęcał czasu na to, możecie sami to przeszukać i znajcie. E, jeden, Mateusza 1, 21, Koryz, jest wiele miejsc Słowa Bożego, ale są 53 miejsca, kiedy to samo słowo greckie sozo było przetłumaczone jako e, w czasie przeszłym, zbawiony i również odnosi się do przebaczenia grzechów, ale są też miejsca, gdzie to samo dokładnie słowo było przetłumaczone jako uzdrowiony, uzdrowienie. Na przykład Marka 5:23, gdzie jest mowa o Jairze i jego córce, tym władającym, który przyszedł do Jezusa i poprosił, aby przyszedł uzdrowił jego córkę. I jest mowa Marka 5:23, że Jair bardzo prosił, moja mała córka jest na krawędzi śmierci i proszę Cię, i przyjdź i połóż ręce na nią, aby była uzdrowiona i wtedy będzie żyła. I to słowo uzdrowiona to jest to właśnie greckie słowo sozo. I odnosi się do fizycznego uzdrowienia. Jest to oczywiste. I ta historia dalej idzie i ta mała dziewczynka umarła i Jezus ją wzbudził z martwych i to się odnosiło do fizycznego uzdrowienia i również wzbudzenia z martwych, Również Łukasza 8,6 i ten, który był opętany przez diabła, został uzdrowiony. Jest to mowa o tym, który na grobach mieszkał który był powiązany łańcuchami i nikt go nie mógł powstrzymać, on zrywał te łańcuchy, Jezus go uwolnił i jest mowa tutaj w piśmie Łukasza 8:36, że ten, który był opętany przez demony, został uzdrowiony. I to słowo greckie tutaj jest sodza. Znowu słowo, które było uzna, u, użyte dla uwolnienia grzechów, uwolnienia z grzechów, to również to słowo, dotyczy uzdrowienia i uwolnienia z demonów. Dzień apostolskie 14, 9, jest mowa tutaj o choromym, którego Paweł uzdrowił. Więc ten słyszał Pawła przemawiającego, a Paweł zwrócił na niego uwagę i widząc, że ma dość wiary, aby był uzdrowiony. Więc Paweł tutaj patrzy na człowieka i Poznał, że ma dość wiary, aby był uzdrowiony. I to słowo uzdrowiony tutaj jest tym greckim słowem sodzą. To samo słowo, które było użyte wcześniej dla określenia przebaczenia grzechów. Jest również to słowo przetłumaczone jako uzdrowiony. I... I było przykładem na to Jakuba 5, 15 i modlitwa wiary uzdrowi chorego. To samo słowo sodzo, które było użyte dla przebaczenia grzechów. I Pan go podźwignie, kiedy, gdyby popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Więc znowu jest to inne miejsce mówiące o tym, jak słowo, które określało zbawienie, dotyczy czegoś więcej niż przebaczenia grzechów, ale dotyczy również uzdrowienia ciała. I dalej w Łukasza 6, 9 potem Jezus powiedział im, czy, zapytam was, czy jest dobrze w sabat zachować życie albo je zniszczyć. I to, o czym mówił tutaj, to o uzdrowieniu człowieka w dzień sabatu. I odnosił się tutaj do tego uzdrowienia człowieka czy słusznym jest zbawić to życie i nie mowa tutaj oczywiście o przebaczeniu grzechów ale o uzdrowieniu ciała to samo słowo było przetłumaczone uzdrowiony w Mateusza 9 21 jest mowa ona powiedziała, jeśli tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona. To jest ta kobieta, która miała upływ krwi i przyszła dotknąć szaty jego i jest to słowo użyte Sozo. To greckie słowo Sozo, które było synonimem przebaczenia grzechów, ona również, to słowo tutaj zastosuje się do bycia uzdrowionym fizycznie. To samo jest powiedziane. 28, e, Mark 5, to samo wydarzenie w Ewangelii Marka, jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Znowu, to samo słowo było użyte tutaj. Przytłumaczone zostało, że zostanę uzdrowiona. Osiem razy, Mateusza 9, 22, ale Jezus to jest ten sam przypadek tej kobiety, która miała upływ krwi i kiedy zobaczył ją, kobieto, bądź dobrej myśli, twoja wiara uzdrowiła cię. I ta kobieta została uzdrowiona od tej godziny. W obu tych przypadkach jest to słowo sozo. To samo słowo, które było zwykle używane dla znaczenia przebaczenia grzechów. Chcę po pokazać, że to słowo greckie nie ogranicza się tylko do przebaczenia grzechów. Marka 6, 56, jest tutaj mowa, że wy, gdy będziecie iść, gdziekolwiek Jezus wychodził, kładli chorych i jak wielu dotknąło się Jego szaty, byli uzdrowieni. To samo słowo w osodze. Również córca Jaira, kiedy usłyszał, że córka jego umarła, powiedział i... Powiedział mu, nie bój się, wierz tylko, a ona będzie uzdrowiona. Znowu odnosiło się do uzdrowienia jej fizycznego ciała i użyte jest to słowo sodzo. Więc to sedno sprawy, które tutaj chcę podnieść, że słowo, które zwykle używane było dla zbawienia i nie znaczy tylko przebaczenie grzechów, literalnie znaczy przebaczenie grzechów, Uzdrowienie Twojego ciała to są miejsca pisma, które podkreślamy, ale kiedy będziecie studiowali dalej słowo, również jest przetłumaczone jako uwolnienie w dziejach 13 i również oznacza finansowe powodzenie. To greckie słowo dla zbawienia nie odnosi się tylko do przebaczenia grzechów. Jest to sposób, w jaki zostało to prezentowane i interpretowane przez współczesny Kościół, ale jest to niewłaściwe reprezentowanie tego, czego Jezus dokonywał. Jezus nie tylko umarł za przebaczenie naszych grzechów. To również zawiera i z pewnością jest to centralną częścią tego, co On dokonał i nie minimalizuje przebaczenia grzechów naszych, ale w tym sam sposób, w jaki On nabył nasze odkupienie z grzechów, również uwolnił nas od chorób, uwolnił nas z depresji, uwolnił nas z, od diabła i również uwolnił nas z biedy. 2 Koryntian 8:9. Jezus stał się biedny, abyśmy przez Jego ubóstwo stali się bogaci. I tak dalej. To jest to miejsce, to jest, dlatego jest taka denominacja czterorożna e, Ewangelia. Oni idą do tego słowa sodzo, które zostało przetłumaczone zwykle jako e, zbawić, zbawione, zbawienie. I patrząc na to, co dokładnie znaczy, a oznacza przebaczenie grzechów, uzdrowienie ciała, wyzwolenie z różnego rodzaju opresji, depresji, demonicznych wpływów i również błogosławieństwo finansowe i powodzenie. Więc nazywa się ta denominacja czterorożna Ewangelia. I to słowo dokładnie te rzeczy znaczy. Jezus nie tylko umarł po prostu za nasze grzechy, a... Uzdrowienie to by było coś takiego, co mógłby zrobić, ale nie wiadomo. Nie, On zapłacił za uzdrowienie naszego ciała i tak samo w pełni tego dokonał, jak w pełni dokonał tego dla uzuwolnienia nas z grzechów. Wiem, że dla niektórych ludzi jest to bardzo obraźliwe stwierdzenie, ale wierzę, że to jest potwierdzone w piśmie. Pozwólcie, że dalej dam wam odnośniki z pisma, które umiejscowiają przebaczenie grzechów i uzdrowienie ciała w tym samym wersecie i że oznacza to samo zadośćuczynienie, które Jezus nabył za jednym razem. I to są... I to jest zupełnie inny koncept niż to, co prezentuje współczesny Kościół. Psalm 103, wiersz 1. błogosław Pana moja dusza i wszystko, co we mnie błogosław Jego świętej imię. Błogosław duszą moja Pana i nie zapominaj Jego przywilejów, który przebacza wszystkie nasze nieprawości, który uzdrawia wszystkie nasze choroby. Dokładnie tu, w tym samym wersecie jest mowa, że przebacza wszystkie nasze nieprawości i uzdrawia wszystkie nasze choroby. Umiejscawia je razem w jednym wierszu. Oto większe inne świadectwo, które razem z tym idzie. Pierwszy Piotra, rozdział 2. I wiersz 24 Jest mowa, który Poniósł nasze grzechy na swoim własnym ciele Nad drzewo Abyśmy byli marli grzechowi I żyli teraz dla sprawiedliwości Przez którego sińce i rany Wy zostaliście uzdrowieni Jest mowa, że poniósł nasze grzechy że mamy być martwi dla grzechu, teraz żywi dla sprawiedliwości i przez którego sińce i rany zostaliśmy uzdrowieni. Umiejscowione tutaj jest przebaczenie grzechów i uzdrowienie ciała w jednym wersecie. Słowo Boże nie oddziela tego, co Jezus uczynił. Ludzie, ludzie przychodzą do mnie i mówią do mnie, nie mówmy o uzdrowieniu ciała. Nie mówmy o uwolnieniu, o powodzeniu. Po prostu skupmy się na przebaczeniu grzechów. To jest ta część, że każdy może się zgodzić tutaj. Jest to główne miejsce zadośćuczynienia, a reszta to są takie dodatkowe, niepotrzebne rzeczy. Wiecie, ja wierzę, że to jest koncepcja, która jest obraźliwa dla Boga. Spójrzcie na to w inny sposób. Gdybym ja przyszedł i w jakiś sposób bym umarł za Ciebie i fizycznie miałbym wziąć Twój grzech, przebaczyć Twoje grzechy. Gdybym był Jezusem, to gdy, gdybym Ci powiedział, że umieram nie tylko za Twoje grzechy, ale też poniosę e, rany i sińce na swoim ciele, aby wyprodukować, e, sprawić uzdrowienie i uczynić to, żebyś nie był nigdy oddzielony abym, i że się stanę biedny, abyś przez moje ubóstwo stał się bogaty i... E, Gdybyś ty przyszedł i powiedział, no dzięki za to wszystko, co go dokonałeś, ale ja tylko wezmę jedną czwartą tego. Chcę powiedzieć, że przebaczenie grzechów jest najbardziej ważne i to jest to, na czym chcę się naprawdę skupić i nie będę brał żadnego przywileju, przywilejów do, wynikających z uzdrowienia, z uwolnienia z opresji, depresji i błogosławieństwa finansowego. Nie potrzebuję tego. Ty uczyniłeś już więcej niż trzeba, więc po, w pokorze wezmę tylko jedną czwartą tego, czego dokonałeś. To nie byłoby błogosławieństwem dla mnie. Bym się zastanawiał, po co ja to wszystko inne robiłem. Bóg umiłował świat, że dał swojego jednego syna. Dla jakiego celu? Nie tylko, aby ludzie nie poszli do piekła. Ale było po to, aby byli zbawieni nie tylko od grzechów, ale od choroby. Znowu Galacjan 3, 4. Jezus oddał się dla naszych, aby nas wyzwolić z tego obecnego złego świata. I jest wiele innych miejsc z Pisma, które to wspierają. Gdybym nie cierpiał te wszystkie rzeczy dla Ciebie, a ja Ty byś wziął tylko część z tego, to nie byłoby błogosławionictwem dla mnie. Gdybym był jak Bóg, to oczywiście bym Ciebie dalej kochał, ale nie byłoby to dla mnie miłe. Nie chcę powiedzieć, że Bóg jest zły na nas, ale jest zniechęcony, ale Bóg zapewnił to wszystko dla nas, wszystkich, a ludzie nie biorą z tego żadnego zysku. Faktycznie chrześcijaństwo głosiło, że że jedynie przebaczenie grzechów jest tym, za co Jezus zadośćuczynił. I Bóg, owszem, by Bóg mógł uzdrowić nas z choroby, ale jest to jak krem na ciastku. Jest to, jest to, nie jest częścią tego głównej paczki zbawienia. A ja twierdzę, że jest w tej głównej paczce, że jest tak samo w tej paczce jak przebaczenie grzechów. I gdybyś patrzył na to zbawienie w ten sposób, to by sprawiło, żebyś odrzucił wiele fałszywego nauczania, jak na przykład, że Bóg sam posyła choroby i sprawia, że ludzie umierają, ponieważ Bóg próbuje upokorzyć ludzi i z jakiegoś zbawczego celu, aby ich udoskonalić przez te rzeczy. Nie. Jeżeli Jezus umarł dla przebaczenia Twoich grzechów i dla uzdrowienia Twojego ciała i jeżeli one są częścią jednego zadośćuczynienia, to znaczy, że Bóg już więcej nie umieści choroby w Twoim ciele i że, ben, że tak samo, jak Cię nie poprowadzi do grzechu. Jeżeli byś miał tę postawę, że, że ja tak samo nie dopuszczę grzechu, jak i nie dopuszczę choroby do swojego ciała, to zaczniesz widzieć uzdrowienie w swoim ciele. Jeden z powodów, dla którego wiele ludzi nie widzi uzdrowienia w swoim życiu, jest dlatego, że nie są temu poświęceni, nie są zaangażowani w to. Myślą, że to jest naturalne, że chorują. Albo wielokrotnie jest im powiedziane, że to Bóg sprawia choroby. I Biblia jednak mówi bardzo jasnym, że Jakuba 4,7 mówi, czy ty musisz poddać się Bogu, sprzeciwić się diabłu, a on ucieknie od ciebie. Słowo sprzeciwić się to znaczy aktywnie walczyć przeciwko. Jak możesz aktywnie walczyć przeciwko Diabłu chorobie, która przychodzi od diabła, jeżeli myślisz, że to Bóg jest tym, który tą chorobę sprowadza. Jeżeli ktoś cię może przekonać, że Bóg chce, żebyś był chory, że nie jest częścią tego, co On nabył, że On chce, żebyś był chory, to wtedy ty nie będziesz walczyć przeciwko temu. Możesz prosić o uzdrowienie, ale nie będziesz walczył i nie będziesz na tym stał. Ale musisz mieć tą samą postawę do, w stosunku do grzechu, jaką masz w stosunku do, do choroby. Ja ciebie nie potępiam, jeśli będziesz chory, tak samo jak cię nie potępiam, jak zgrzeszysz. Chrześcijanie są odkupieni z grzechu i moc grzechu została złamana. Jesteśmy martwi dla grzechów. Nie powinniśmy żyć w grzechu. Ale wiecie co? Jest przebaczenie, jest łaska, jeżeli, zba, jeżeli zgrzeszysz, więc ciebie nie potępiam. I myślę, że każdy nowonarodzony chrześcijanin musi się zmierzyć z tym faktem, że nie żyjemy w takim stopniu, na takim poziomie, jak powinniśmy. Ja Ciebie z tego powodu nie potępiam. I podobnie również, czy nie potępiam jako chrześcijanina, jeżeli jesteś chory. Ale potępiam tą postawę, która mówi, że choroba jest czymś, czego Bóg chce dla nas. I ta postawa jest tak bardzo zła, jak mówienie, że grzech jest czymś, tam samym, co Bóg chce dla nas. Nie, jest to niewłaściwe. Jezus nas odkupił z grzechu i odkupił nas z choroby. Możesz, czy możesz się nauczyć czegoś, kiedy zgrzeszysz? Tak, z pewnością możesz. Idź, weź narkotyki, możesz uszkodzić swój mózg, możesz czynić głupie rzeczy, możesz ulec wypadkowi, możesz być zaaresztowany... Tak samo y, alkohol, możesz mieć perwersję seksualną, możesz się nauczyć przez choroby, możesz się nauczyć, że to jest głupie, możesz się nauczyć, że jest coś lepszego do czynienia. Oczywiście możesz zyskać z tego, ale czy Bóg chce, abyś się upił i miał wypadek i zapał kogo, zabił kogoś, aby cię nauczyć, że powinieneś być tym, który go szuka bardziej. Oczywiście możesz się czegoś nauczyć z tego, ale czy Bóg chce, żebyś to, tego dokonał? Nie, nikt nie powie, że Bóg sprawił, że jestem na haju, że zabiłem tę osobę, że się upiłem i zabiłem, aby mnie upokorzyć. My tego nie mówimy, dlatego że rozpoznajemy, że Jezus umarł, aby nas uwolnić od grzechu. Ale mówię, że w ten sam sposób Jezus umarł, aby nas uzdrowić, Twoje fizyczne ciało i dlatego nie jest tym autorem choroby, która przychodzi przeciwko Tobie. W dziejach 10 jest to jasno powiedziane. Oto jest apostoł Piotr, głoszący Korneliuszowi. I tam głosił mu Ewangelię Korneliuszowi i on podsumowuje Jezusa życie w ten sposób. Dzieje 10 i 38, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu świętym duchem i mocą, który chodził i czynił dobrze, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod opresją diabła, ponieważ Bóg był z Nim. Zauważ, że jest powiedziane, że kiedy Jezus wychodził i uzdrawiał ludzi, to było dobrym. Niektóre kościoły dzisiaj mówią, że ci ludzie, którzy się modlą o uzdrowienie i głoszą uzdrowienie, są od diabła. No, Jezus uzdrawiał chorych i jest mowa tutaj, że to było dobre. To przynosiło chwałę Bogu. Rzeczy, które przynoszą chwałę Bogu i przyciągają ludzi bliżej bogat, nie jest od diabła. Diabeł nie jest tutaj, aby uzdrawiać ludzi. Jezus chodził, czynił dobrze uzdrawiać wszystkich, którzy byli pod opresją diabła. Zauważ, że oni tutaj byli pod opresją diabła, a nie pod opresją Boga. Bóg Bo nie jest autorem choroby, On nie jest autorem tego, że zachorowałeś. To nie jest prawdą. Spójrzcie na to miejsce słowa Izajasz w 53. Chciałbym mieć więcej czasu, żeby to umieścić w kontekście, ale z pewnością jest to proroctwo Mesjaszu. I co będzie czynił? Zaczyna się w rozdziale 52, 3, 53. Pozwólcie, że to przeczytam wiersz 3. On jest odrzucony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu i my odwróciliśmy swoje oblicze od Niego. On jest w pohańbieniu i my na Niego nie zwalczaliśmy. I 53 4. Z pewnością On poniósł nasze smutki i nasze cierpienia, a my jednak myśleliśmy, że jest uderzony przez Boga i opuszczony. Ale On był zraniony przez nasze występki. On był przeorany z powodu naszych niegodziwości i ścigany e, i Jego sińcami my jesteśmy uzdrowieni. Teraz słyszałem to słowo, Boże, przez całe moje życie, które zostało przemienione i interpretowane w ten sposób, to nie jest tutaj mowa o fizycznym uzdrowieniu. Jest mowa o uzdrowieniu emocjonalnym, duchowym, w symbolicznym sensie. Wszyscy jesteśmy chromymi my kulejemy przez życie z powodu zniszczenia przez grzech, który w naszym życiu działa, ale jeżeli by studiował słowo, słowa w hebrajskim tutaj, szczególnie w wierszu 4, hebrajskie słowo, które było tutaj użyte w Izajasza 53:4, z pewnością on poniósł nasze smutki. Te słowa odnoszą się do fizycznego uzdrowienia. Mogę iść do hebrajskiego i pokazać wam to, jest bardzo prosty sposób dla tych, którzy nie znają hebrajskiego. Wiem, że troszeczkę Greki i troszeczkę hebrajskiego są na naszywkach często. No, Jest to żart, ale chcę jest powiedzieć, że jest sposób. Nawet dla ludzi, którzy nie znają hebrajskiego, mogą się nauczyć jego znaczenia. Mateusza 8. Jest mowa o tym wierszu 16. Kiedy wieczór się nachylił, przynosili do Niego wielu, którzy byli opętani i On wyganiał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy. I w wierszu 17 Mateusza 8:17, aby się wypełniło to, co było przepowiedziane przez proroka Izajasza mówiącego, On wziął nasze słabości i poniósł nasze choroby. To jest cytat. Z Izajasza 54, wiersz 4, gdzie jest mowa, że poniósł nasze smutki i nasze zmartwienia. Mateusza 8, pod inspiracją Ducha Świętego, to jest Słowo Boże, jest interpretacja tego tych smutków i cierpień jako słabości i choroby. I to czyni to jasnym, że nie była tam mowa o duchowym i emocjonalnym uzdrowieniu. Oczywiście to uwzględnia, obejmuje, ale dokładnie tutaj mówi o fizycznym uzdrowieniu naszego ciała. I możecie widzieć w kontekście to, że to było, kiedy On wygonił demony i uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy i to było wypełnienie tej, tego proroctwa. Więc Izajasza 53, wiersze 4 i 5, gdzie jest mowa w wierszu 4, że on poniósł nasze smutki i poniósł nasze e, smutki jego ośńcami byliśmy uzdrowieni. To nie dotyczy tylko jakiejś emocjonalnej, duchowej jego uzdrowienia, ale jest mowa o fizycznym uzdrowieniu naszego ciała i interpretacja i komentarz tego jest w Mateuszu 8, to potwierdza. Ludzie, to jest to mocarne, mocarna prawda. Ja użyłem już około tuzina albo dwa tuziny miejsc ze Słowa Bożego, które jasno y Łączą, że uzdrowienie jest częścią planu odkupienia Jezusa Chrystusa. Więc dlatego nie jest to opcjonalne, dlatego nie jest to właściwe mówić, nie mówmy i nie głośmy o, na, o uzdrowieniu, tylko o uzdrowieniu od grzechu. To jest dzielenie, rozpadanie krojenie dzieła Jezusa i wybieranie, że niektóre części tego dzieła są ważne, a inne są nieważne. To nie jest prawdą. Wszystkie części dzieła zbawienia są ważne. I my nie czynimy honoru Boga, jeżeli prezentujemy mniej niż to prawdziwe, niż prawdziwy obraz przesłania, który Bóg nam przekazał. Nie uwielbiamy w ten sposób Pana, w ten sposób i czynimy tą posługę to przesłanie Ewangelii nieodpowiednim dla ludzi, dlatego że nie odnosi się często wtedy ono do obecnej sytuacji naszego życia. Jest to absolutnie niewłaściwe, nieprawidłowe. Oto jest inny wielki, wielki przyczynek i weryfikacja, która mówi o tym, że jest Bożą Wolą zawsze uznasz uzdrowić. Jana 5 w wierszu 19. O to Jezus mówi i Jezus odpowiedział im, naprawdę, zaprawdę wam mówię, że Syn nie może czynić nic sam siebie, ale co widzi, że Ojciec czyni, ponieważ co On czyni, jest mowa tutaj o Ojcu, to samo Syn czyni. Jeżeli zestawisz to ze sobą z Hebrajczykami, rozdział 1 i wiersze 3, tam jest mowa o Jezusie, tutaj jest mowa, który był odzwierciedleniem Jego chwały i dokładnym odzwierciedleniem Jego osoby i kiedy oczyścił nas z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jest tutaj mowa, że Jezus był dokładnym odzwierciedleniem, dokładnym obrazem, to słowo e, dokładnym, to słowo greckie mówię tutaj o identycznej, doskonałej kopii, reprezentacji Ojca. I Jezus własnymi słowami, Jana 9, 19, ja nic sam nie czynię, ale co widzę, że Ojciec czyni, bo cokolwiek On czyni, czyli Ojciec, to ja czynię i Hebrajczyków 1.3. On czynił to dokładnie, doskonale. To była to dokładna kopia i dokładna reprezentacja Ojca. Więc spójrzcie na to. Spójrzcie na życie Jezusa. Czy Jezus kiedykolwiek uczynił jakąkolwiek osobę chorą? Nigdy. Nie ma ani jednego przykładu Jezus, o Jezusie, że Jezus zesłał chorobę na człowieka. Ale współczesny Kościół, który twierdzi, że Bóg czyni ludzi chorymi, że Bóg umieszcza chorobę na ludziach, używają i którzy to używają, to jest to kompletnym zaprzeczeniem tego obrazu, tej reprezentacji, którą Jezus dał, przekazał o swoim Ojcu. On mówi, że ja go reprezentuję tutaj dokładnie, doskonale, jestem dokładnym, doskonałym odzwierciedleniem Ojca i ani razu Jezus nie uczynił chorob, człowieka chorego, chorym. Nigdy. Czyli kiedykolwiek Jezus odmówił uzdrowienia człowieka, oto jest parę przykładów, gdzie ludzie odrzucili uzdrowienie od Jezusa, ponieważ nie dlatego, że On nie chciał, ale że oni nie chcieli tego przyjąć. Nie ma ani jednego przykładu, że Jezus powiedział, nie, Bóg chce, żebyś był chory. Nie ma takiej sytuacji. Nigdy nie kładł rąk na ludzi i nie w ten sposób nie przekazał choroby. Ale współczesny Kościół mówi, że Bóg sprawia, że ludzie chorują. To nie jest to, czego Jezus nauczał. To nie jest ta reprezentacja Boga, którą Jezus dał. Więc dlatego ci, którzy mówią, że to Bóg jest tym, który sprawia, że ludzie chorują, nie reprezentują Boga w ten sam sposób, jak Jezus reprezentował Boga. Po prostu tyle. Możesz to próbować mówić, jak tylko chcesz, ale to nie jest sposób, w jaki sposób Jezus reprezentował Boga Ojca. Jest 17 razy w Ewangeliach, gdzie Jezus uzdrowił wszystkich chorych, którzy byli obecni. I nie mam czasu, aby przejść przez wszystkie, ale jakbyście chcieli to studiować sami, to mam to w takiej Biblii, która zawiera studium, dodatek do Ewangelii na co dzień, i tutaj jest notatka 1 dla Mateusza 16. Możecie to sobie przestudiować sami. Jest 17 oddzielnych przypadków. Czasami rzeczy się duplikują w różnych Ewangeliach, ponieważ mówią o tej samej historii, ale jest 17 razy, gdzie Jezus uzdrowił każdego, każdą osobę obecną. Jest 47 innych różnych razów, gdzie Jezus uzdrowił poszczególnych ludzi, pojedynczych ludzi. I Mateusza 8,16 w, w tej notatce, w dodatku do studium. Ale nie może znaleźć ani jednego przypadku, gdzie Jezus odmówił uzdrowić kogokolwiek, albo włożył chorobę na osobę. Dzieje 10 mówią, że On chodził, e, czyniąc dobrze, wszyscy, uz uzdrowiając wszystkich, którzy byli pod wpływem diabła. I to czyni bardzo jasnym, że Bóg nie jest autorem choroby. Bóg jest autorem uzdrowienia. Inna sprawa, która zweryfikuje to, w Starym Testamencie, w Piątej Księdze, 28 jest lista błogosławieństw i przekleństw, które przyjdą e, na ludzi, którzy e, przestrzegają prawa lub nie przestrzegają. Jeżeli weźmiemy Piątą Mojżeszową 28, to są 68 wierszy, wersetów w tym rozdziale. Pierwsze 14 wersetów mówi o błogosławieństwach, które przyjdą na Ciebie, jeżeli przestrzegasz Boga i będziesz za nim podążać. Nie mam czasu nauczać na ten temat, ale faktycznie to musi być zinterpretowane dla nas w, w, przez Nowy Testament, ponieważ przez Nowe przymierze nie musimy przestrzegać całego prawa, aby mieć błogosławieństwo Boże. Jezus uwolnił nas od przekleństwa zakonu, tak aby błogosławieństwo mogło przyjść na nas przez wiarę. To jest o tym mowa w Galacjan 3, 12-13. Ale niemniej piąta Mojżeszowa 28 pokazuje błogosławieństwa w wierszach 1 do 14 i potem przekleństwa od 15 do 68. I znajdziesz, że choroba jest przekleństwem, a zdrowie jest błogosławieństwem. To jest jakbyś miał tablicę i po lewej stronie wypisał błogosławieństwa, a po prawej stronie piszesz przekleństwa, rysujesz linię przez środek Choroba byłaby umieszczona po stronie przekleństw, a zdrowie byłoby umieszczone po stronie błogosławieństw. <śmiech> a jednak Kościół dzisiaj odwrócił to i mówi nie, nie, to jest naprawdę błogosławieństwem, że Bóg dał mi tą chorobę. To nie jest prawdą. No a czy coś może przyjść dobrego z tego, że człowiek jest chory? Oczywiście tak, jest, przykładem, który jest przykład, który dałem że ktoś popełnił morderstwo, zgrzeszył i uczynił coś bardzo okropnego i przez to rozpoznał, że wiesz co, moje życie jest totalnie poza równowagą, jestem zupełnie skończony, muszę być chyba opętany przez diabła, muszę się nawrócić do Boga, mogą być zbawieni i wyzwoleni. Ja rozmawiałem z ludźmi w więzieniu za morderstwo i byli na drodze do celi śmierci i nawrócili się do Boga i... E, oni pozwolili mi mówić to w radiowym programie. Owszem, Bóg użył morderstwa, aby doprowadzić ich do końca samych siebie i sprawił, że nawrodzili się na nowo i całe ich życie zostało przemienione i chwalebnie zostali zbawieni i teraz służą Bogu. I myślę, że każdy może widzieć, że to się może dziać, ale czy jest to właściwe, aby powiedzieć, że Bóg sprawił, żeby popełnili to morderstwo? Nie. To nie był Bóg, gwarantuję ci. Bóg próbował powstrzymać ich, próbował położyć przeszkody na ich drodze. Wiem z pewnością, że tych dwóch małych chłopców, którzy poszli do szkoły średniej Kolumbin, było, było 13 dzieci zabitych i nauczyciel, a potem zabili sami siebie. Jeden z tych chłopców był na szkole biblijnej tydzień temu zanim to uczynił i osoba prowadząca to studium biblijne zatrzymała się i powiedziała jest ktoś tutaj, kto myśli o zabiciu się albo kogoś innego i dali i prosili i wzywali i błagali, aby się ktoś odezwał i nikt nie odezwał się i następnego tygodnia oni poszli i zabili wszystkie te dzieci Bóg postawił przeszkodę na drodze tego czy chłopaka i Bóg starał się odwrócić go od tego to nie Bóg, który pozwolił mu zabić innych ludzi, a potem zabić siebie i e, aby poszedł do piekła. Nie, Bóg próbował go powstrzymać, ale wiecie co, są inni ludzie, którzy e, poszli, zabili kogoś i nawrócili się do Boga i Bóg użył tego. Bóg może użyć te rzeczy nawet, które szatan czyni w naszym życiu, ale czy to znaczy, że Bóg je sprawił? W ten sam sposób. Szatan Sprawia, czy sprawia, że szatan sprawia, że e, są ludzie sparaliżowani, są, mają raka, mają różne sytuacje, wołają do Boga i nawracają się. Bóg odpowiada na ich modlitwy, e, bywają chwalebnie zbawieni, mogą się nauczyć, że oni byli e, po prostu samolubni przedtem, nigdy nie dbali o Boga, o innych ludzi. Oni mogą się nauczyć przez swoje słabości, przez swoje choroby i z powodu tego idą i zaczynają e, opowiadać o tym, że to Bóg dał im tą chorobę. Bóg nie dał im tej choroby, aby ich poniżyć, aby tak samo jak nie e, doprowadził nikogo do zabójstwa, aby ich poniżyć i doprowadzić do zbawienia. I wiecie... To, co sprawia, że to zaczyna działać dla mnie i to trzyma się do kupy, że kiedy przyszedłem do świadomości, że uzdrowienie jest częścią e, dzieła Bożego, odkupienia, tak samo jak przebaczenie grzechów. W ten sam sposób, jak powinienem sprzeciwiać się i zwalczać, walczyć z grzechem, tak samo powinienem sprzeciwiać się i dawać odpór chorobie. W ten sam sposób, jakbym, no ja wiem, po, po, mógłbym powiedzieć, ja. Yeah, nie wiem, no nie chciałbym zgrzeszyć, może to jest Twoją wolą, abym zgrzeszył. Nikt nie stanąłby za, te, za taką postawą, a jednak dzisiejsze chrześcijaństwo czyni to w ten sposób, jeśli chodzi o uzdrowienie. Wiem, że Ty możesz uzdrowić. Jeśli Twoja wola jest taka, to uzdrów nas i oni wtedy po prostu zostawiają to Bogu. Jeżeli są uzdrawiani, to musiała być to wola Boża, jeśli nie, to nie musiała być to Boża wola jest to tak złe, jak osoba, która mówi jeżeli nie chcesz, abym się poszedł i popełnił cudzołóstwo, to powstrzymaj mnie jeżeli tego nie zrobią, to mówią dzięki Ci Boży za powstrzymaj mnie ale jeśli to zrobią, mówią to musiała być wola Boża dla to nie musiała być Boża wola, abym nie popełnił cudzołóstwa wiecie, to w ten sposób tak nigdy nie powiemy bo cudzołóstwo jest grzechem, ale e, choroba to ci ludzie widzą, że jest to jakaś opcja tutaj, nie Uzdrowienie jest tak samo spłacone, jak przebaczenie grzechów. Więc dlatego my powinniśmy nienawidzieć choroby i nienawidzieć słabości. Wiesz, jak długo możesz tolerować chorobę, to będziesz chory. Jak długo osoba może tolerować grzech, pozostanie w nim. Ale kiedy osiągniesz miejsce, że nie będę tak żyć, nie będę tego robić, nie uczynię, raczej umrę, niż znowu to zrobię, to wiesz co, zaczniesz widzieć grzech, który maleje w Twoim życiu i kiedy będziesz miał tą postawę, że nie pozwolę, aby choroba i słabość królowała w moim życiu i będę się sprzeciwiać, to zaczniesz widzieć uzdrowienie, które się manifestuje w Twoim życiu. Jest więcej niż to. Będziemy kontynuować, będziemy mówić o wielu rzeczach, na przykład, dlaczego nie każda choroba jest uzdrowiona. Będziemy mówili o zasadach, które zarządzają uzdrowieniem. Jest o wiele więcej do nauczenia się, ale wierzę, że naprawdę to jest fundamentem, musi być fundamentem. W moim życiu, i znowu wrócę do tej logiki, którą użyłem na początku tego nauczania, że widzę olbrzymi, olbrzymie zwycięstwo, mnie, u mnie osobiście i kiedy usługuję innym ludziom. Więc o ile nie będziesz miał lepszych rezultatów niż ja mam, to powinieneś rozważyć to, co tutaj ja nauczam. Bo w moim życiu, które, w którym się manifestuje wielki stopień zwycięstwa w tym obszarze, ja znajduję, że to jest podstawową, fundamentalną prawdą, która sprawia, że inne rzeczy zaczynają działać. Że Jezus poniósł moje choroby na swoim ciele aby uzdrowić moje ciało, tak samo jak, że umarł, aby przebaczyć moje grzechy. I to nie jest prawdą, którą ja wymyśliłem, ale gdy studiuję służby uzdrawiania wielu sług i bez żadnej różnicy, bez wyjątku, ludzie, którzy widzieli podczas wielkich krucjat Cudów, widzieli olbrzymią ilość cudów i nie mówię o tym, że to się zdarza raz na jakiś czas, bo naprawdę nawet ślepa wiewiórka może znaleźć raz na jakiś czas orzech, ale osoba, która chodzi w zwycięstwie na stałej, ciągłej bazie i widzi uzdrowienia, dla siebie i dla innych ludzi i za granicą również. To nie znalazłem ani jednej osoby, która widzi ciągłe, spójne uzdrowienia, które się wydarzają, a nie wierzy, że uzdrowienie należy do odkupienia do dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa. Oni wierzą, że zawsze Bożą wolą jest uzdrowienie człowieka. Tak samo jak wierzą, że zawsze Bożą wolą jest zbawienie człowieka. I o ile nie osiągniesz tej, jeśli nie osiągniesz tej postawy, to szatan będzie sprawiał, że będziesz pasywny. Musimy wrócić do Jakuba, gdzie jest napisane, że musisz sprzeciwić się diabłu, a on ucieknie od ciebie. Jeżeli uzdrowienie jest od Boga, a choroba jest od diabła, to musisz mieć jasne rozróżnienie i wtedy musisz się sprzeciwić diabłu. Słowo sprzeciwić się oznacza aktywnie walczyć przeciwko. To nie oznacza pasywne i mówienie, jeśli taka jest wola Twoja. Musisz poznać, jaka jest Boża wola. Jest napisane w trzecim Jana 2. Umiłowany. Modlę się, abyś się miał dobrze i twoje ciało było zdrowe, tak jak twoja dusza ma się dobrze. Jest wolą Bożą, abyś był zdrowy.